Błękitna parasolka. Jestem z siostrą Barbarą w Gassach obok Konstancina na przeprawie promowej przez Wisłę. Tu rankiem dotarł szpital wojskowy z rannymi żołnierzami w oczekiwaniu na prom. Mama wysłała nas do Gassów z dodatkowymi lekami dezynfekcyjnymi i prawie wszystkimi materiałami opatrunkowymi, które znajdowały się w Łękpelin po to, aby choć trochę ulżyć żołnierzom w cierpieniach. Barbara, która u sióstr z martwych wstanek otrzymała pełne przeszkolenie pielęgnacyjne, zmieniała żołnierzom opatrunki. Nawet ustawiała się kolejka rannych do sprawnej panienki z pobliskiego dworu. Najwięcej żołnierzy ma rany i urazy głowy. Wraz z nami do wojskowego szpitala przybiegła nasza suka muza, która nie dała się wygonić z powrotem do domu. Trzymaliśmy ją na sznurku, gdyż nie powinna pałętać się wśród rannych żołnierzy. Szpital cały czas czeka na prom, którego jednak nie widać po naszej stronie Wisły. Trudno zrozumieć, dlaczego nie przypływa tak długo, skoro woda jest niska i powinien powrócić natychmiast. Zaczynam mieć złe przeczucia i domyślam się jedynie, że ludzie kierujący promem mogą mieć jakieś obawy. Zawsze gdy prom płynie, na wschodnią część Wisły jest przeładowany do granic możliwości zarówno wozami, jak i ludnością cywilną. Teraz na przeprawę oczekuje szpital, a promu nie ma i nie ma. Otwock, gdzie znajduje się szpital, wydaje się zbawieniem dla rannych żołnierzy. Zauważam, że bardziej sprawni żołnierze robią sobie ćwiczenia sprawnościowe z karabinami. Cięższą bronią szpital nie dysponuje. Myślę sobie, że warto popatrzeć sobie na takie ćwiczenia, którym dowodzi starszy sierżant. Usiadłem przy wale na pieńku, żeby mieć lepszy punkt widzenia, ale mimo tego wszystkiego cały czas nie opuszcza mnie wewnętrzny niepokój. Tymczasem Barbara zakończyła już opatrywanie rannych żołnierzy wskazanych przez pana kapitana. Zużyła do tego celu wszystkie środki dezynfekcyjne i opatrunkowe, które przynieśliśmy w plecakach. Andrzej, dawaj muzę i wracamy do domu, zawołała do mnie siostra. To biegnij, Baśka, jak się śpieszysz, ja jeszcze chwilę popatrzę, jak żołnierze ćwiczą szybko przeładowywać broń i dogonię cię, przyrzekam, obiecałem. Pamiętaj, że za chwilę masz być w domu, pouczyła mnie Barbara, na co odpowiedziałem obietnicą. Baśka zabrała obydwa puste plecaki i pobiegła razem z muzą w stronę Łękpelin. Był to okres, w którym ani ja, ani Barbara praktycznie nie odpoczywaliśmy. Prawdę mówiąc, nawet nam to do głowy nie przyszło. Na naszym zakolu wiślanym, między Ciszycą a Górą Kalwarią, byliśmy praktycznie jak na samym froncie. Takie mieliśmy frontowe wakacje. Barbara pobiegła do domu, a ja przyglądam się jak żołnierze ćwiczą. Jeden z nich nie może prawą ręką załadować amunicji do otwartego zamku karabinu i usiłuje poradzić sobie lewą ręką, co nie wychodzi mu łatwo. Przyglądam się zmaganiom, a mój wewnętrzny niepokój nasila się z minuty na minutę. W dodatku wydaje mi się, że wierzbowy pienik, na którym siedzę, drży. A na dodatek słyszę jakby głuchy pomruk jakiejś dziwnej maszyny lub silnika. – Panie sierżancie – wołam podbiegając do sierżanta – niech pan posłucha. Wydaje mi się, że coś jedzie w naszą stronę od góry Kalwarii. Wyraźnie słyszę huk kilku silników. To nie są samochody, tylko jakieś ciężkie maszyny. – Niech pan dotknie wierzby, ona cała drga – Wołam na co sierżant, pobladły, biegnie do najbliższej wierzby i ścisnąwszy ją mocno, blednie jeszcze bardziej i woła z przerażeniem. Czołgi, niemieckie czołgi od strony góry, woła sierżant, a jego głos zanika w nagłym popłochu i krzątaninie żołnierzy. Wszyscy zdolni do obrony z karabinami układają się za wał wiślany, rozkazywał kapitan lekarz, dowódca szpitala. Ranni żołnierze poderwali się ze swoich wozów, które służyły im za ruchome łóżka. Zobaczyłem kaprala z oberwaną w bojach nogą, jak kuśtykał, na drugiej podpierając się na karabinie, a następnie wbijał bagnet w pochyłość nasypu wiślanego i wspinał się na szczyt. Niewielu żołnierzy pozostało na wozach. Gdy ukazało się stalowe cielsko pierwszego czołgu, rozgorzała przepotężna strzelanina. Wszystkie zwierzęta pasące się na podwalu i najbliższej łące rzuciły się do ucieczki wprost przed siebie. Niektóre nadziewały się na serię i padały z rozszarpanymi brzuchami, inne padały na miejscu drgając w śmiertelnych konwulsjach. Ja, zgodnie z rozkazem pana kapitana, ułożyłem się obok młodego podchorążego, który miał obantażowaną szyję i z trudem poruszał głową. Czołg zbliżał się do podjazdu pod wał wiślany, którym to furmanki chłopskie przekraczały wał, by wjechać na prom kursujący przez Wisłę. Pod kilkakrotnie strzelał do czołgu, przypuszczalnie celując w szczelinę obserwacyjną pojazdu. W pewnym momencie głowa mu obwisła z ramienia, a oczy pozostały otwarte i szklane. Z czoła potoczyła się smużka krwi. W tym okresie byłem już na tyle doświadczony, że rozumiałem. Jedno na pewno. Koło mnie leży już tylko karabin. Błyskawicznie podczołgałem się pod ciało podchorążego i wyszarpnąłem mu broń. Zamek miał otwarty, ale pocisk pozostał tylko jeden, ostatni. Wprowadziłem pocisk do lufy i przycisnąłem kolbę do ramienia jak najmocniej mogłem. Czołg był blisko, może nieco mniej niż 10 metrów ode mnie. Muszka i szczerbinka stanęły na jednej linii tam, gdzie opuszczona przednia klapa czołgu miała liniowy otwór obserwacyjny. Przycisnąłem spust karabinu. Z takiej odległości można zaobserwować miejsce trafienia. Pocisk odbił się od stali czołgu może 5 cm nad szczeliną. Wielki pojazd nadal sunął pod górę. W tym okresie nurt rzeki był blisko Wału Wiślanego. Takie było ukształtowanie gruntu za wałem, że jedyną obroną przed otrzymaniem serii z karabinu maszynowego był skok do nurtu Wisły. Czołg stanął na szczycie wału i rozpoczął kanonadę po rannych żołnierzach leżących za wałem. Ranny żołnierz z jedną nogą, który wspiął się na wał, padł pierwszy. Inni padali za nim. Ci, których jeszcze nie dosięgły pociski, skakiwali do wody. Ja również nie miałem innego wyjścia. Gdy biegłem w kierunku nurtu, wydawało mi się, że piasek pod nogami jakby ożywał i kępkami skakał do góry. Ale to nie był piasek. To nie piasek ożywał, tylko pociski w niego trafiały, goniąc każdy mój krok. Skoczyłem do wody i zanurkowałem. Gdy po chwili wypłynąłem na powierzchnię, znajdowałem się w rzece czerwonej od krwi. Serie z ścigały płynących żołnierzy. Nie darowały życia nikomu. W pewnej chwili ktoś chwycił mnie za nogę i przytopił. Nie mogłem się wyrwać, byłem za słaby. Przez dłuższą chwilę szamotałem się z kimś pod wodą. Gdy w końcu jakimś cudem się uwolniłem, zdołałem jeszcze ostatkiem sił wypłynąć na powierzchnię. Zakrztusiłem się jednak wodą i poczułem wielki ból w płucach. Nie wiem, co się ze mną dalej działo. Otknąłem się, ale dopiero po jakimś czasie... Nie wiem dokładnie, jak długim. Leżałem na plaży wiślanej, daleko od gasów. Przy mnie siedziała suka muza. I tak zagarniała łapą, jakby chciała mi ją podać. Ubranko miałem doszczętnie poszarpane. Prawego rękawa od kurtki nie było wcale. Przyglądałem się swoim ranom na prawej ręce najwyżej łokcia. To był mocny uścisk psich zębów. Andrzej Cielecki.